Spędziła no Tak, ale sobie tak sobie ogólnie o tym, że są, wiesz, że są słowa, a słowa, i na przykład w angielskim słowo alrighty zamiast alright jest takie trochę przestarzałe dziadkowe. No ale jak to powiesz w kontekście tego, że jesteś młodą, cool girl, która mówi alrighty, no to mm -hmm. jest już trochę inaczej. Wiesz co, wiesz To jest tak, bardzo tak. dużo, Zależy od perspektywy siedzenia. No to jest tak, jakby mój tata na przykład powiedział, no wiesz, kumasz. No to bym miała takie. Tato, dobra, serio? On próbuje, jakby. He's trying to be young again. Wiesz, o co chodzi? Że, tak, jakby po prostu. To by nie pasowało do niego, bo to nie jest jego osoba. I to w ogóle to nigdy nie było on zapewne. I wiem, że próbowałby się po prostu dostosować do jakichś tam trendów. No, ale jeśli ty to masz od zawsze i tak się użył, jakby tych słów się kiedyś używało, to jest, twoje. to jest twoje. I moim zdaniem właśnie chodzi o naturalność wypowiadania słów, a nie nawet o słowo i brzmienie danego słowa. Ale jest na przykład, że plota to, to fama. Myślę, że fama to y, dzisiejsza młodzież by może nawet nie wiedziała, co to znaczy fama. No ja wiem na przykład, co to fama, ale, ale no, mogłoby tak być. Eee, bilety zawsze sprawdza ci kanar, to jest dalej. Tak. Myślę, że Kanary. bo tak. to, to jest słowo uniwersalne. I mówisz dzięki, mówisz dziękowa. Mam wrażenie, że dzisiaj jak ktoś powie dziękuwa, to ktoś mówi, ale cringe. No w sensie, że no dziękuwa nie wiem, nie użyłabym chyba teraz nie, no, no nie powiedziałam. Ale to jest na przykład, mi się bardzo y, kojarzy z moimi młodymi czasami, że kieszeń to kiermana. I rzeczywiście ja bardzo często mówiłam, jak byłam młodsza, że wsadzam coś do kiermany. To je mi bardziej kielnia. Aha, kielnia, o proszę bardzo. Ale, no, ale, no, no, no to ja w ogóle nie znam tego słowa. A nie znałaś. Chować to kitrać. Kitrać, kitrać myślę, że tak. Głowa to bania. Na bani, mhm. no. E, zgoda to sztama. Myślę, że trzymać sztama. Stama, ale ja lubię to słowo bardzo. Tak. Może no, dobra, sztama. No, tak, tak, tak. No i na samym końcu jeszcze jest. imperato balet. Myślę, że ja, chyba ja to jest balet. Ja lubię to powiedzieć. O, dobra, idziemy na balet. Idziemy jakiś. na balet. Sikor, no. zegarek. Nie wiem, czy ktoś teraz mówi na zegarek Sikor. Ja myślę, ja słyszę to. Tak, że to się mówi. Ale w takim właśnie bardziej kulerskim znaczeniu. Dobra, pokaż sikora. Wiesz, jakby nie, że o, sikor, kupiłem sobie sikora. I ja na że... koniec zostaje jeszcze kopsarz, to dajesz. Ja dawno nie, nie słyszałam, że ktoś powiedział kopsnij Kopsni szklankę wody czy coś. No nie, nie. Znaczy ja to znam i wiem co to znaczy, ale to, no zgadzam się. Ciekawe, to jest bardzo się zmienił język. Jak w się sensie teraz te słowa są absolutnie odklejone no, niektóre. Ja wtedy miałam 12 lat, więc ja pamiętam doskonale y, ten numer i on wtedy był naprawdę taki bardzo hot, że ktoś tak jakby o wszystkich młodzieżowych słowach roku najpierw y, y, po prostu wziął i napisał o tym wszystkim jedną piosenkę. Mega fajny pomysł. Słuchaj, no miałam wtedy dwa lata, za dużo ja to o świecie nie wiedziałam. Mogłaś, <laughs> słuchaj, mogłaś y, nie wiedzieć. Czy ty Zalia w ogóle byłaś na takim etapie, jak na przykład nosiłaś spodnie z wysokim stanem i takie mega obcisłe? Byłam. Jezu, ja, ja się śmieję, że teraz jest, e, się mówi, że się wraca do 2016 roku, że jesteśmy z powrotem w 2016, a nie w 26. I matko, jak ja bym pokazała jakieś swoje zdjęcie z 2016 albo nawet bardziej z 2015, to jak kochałam e, ten sklep Topshop i tam były najlepsze jeansy, które były mega, wiesz, takie slim. Z długim że oczywiście z wysokim stanem. Tak. Do tego białe Air Force'y, do tego biała koszulka Lewisa I lubisz. jest tak? i do tego czapka Nike. No po prostu, jak ja sobie o tym teraz myślę, to to jest tragedia. To się, no, Znaczy, to tragedia dla mnie. No, ja bym się, no, tak, po nie teraz ubrała. Byś się tak nie udał. Tak, ubrała. Tak, że jakby spoko, kumam, że komuś to zostało. Ja na przykład bardzo lubię wysoki stan do dziś, nawet teraz siedzę w jeansach z wysokim stanem, ale yy, no nie ubrałem się tak. I że ten trend był po prostu dla mnie, jak sobie ja o tym teraz myślę, fatalny. Ale był na pewno jakiś. Było to charakterystyczne, wszyscy się ubierali tak samo, wszystkie dziewczyny miały po prostu dżinsy, białe koszulki, bo to było bardzo istotne, że były białe koszulki i białe reforce. A potem już trochę czarne też wyszło, ale białe reforsy, wow. No dobrze, a miałaś y, chociaż raz y, bardzo wyskubane brwi na takie y, cienkie niteczki? Nie, bo dla mnie też była zbyt daleka decyzja, że bałam się, że mnie nie odrosną, bo pamiętam, że kiedyś ciocia mi powiedziała, że no sobie wyskubała i nie odrosły. No właśnie, a, a ja niestety miałam tak, że poszłam sobie a, 20 lat temu do pewnej niesprawdzonej pani, która tak nie wyskubała brwi, że one rzeczywiście do dziś nie odrosły mi w takiej formie, w jakiej były kiedyś. Tak, także tutaj chciałabym ostrzec dziewczyny, jeżeli nas słuchacie, do oglądacie mnie Gabriette to robi znowu, że są, że jest trend na brwi takie szczupłe. No właśnie. Widzisz, że da, da się to zrobić bez, bez naprawdę wyrywania ich. Nie wyrywajcie, nie wyrywajcie, bo potem naprawdę jest tym ogromny Ja uważam, że to jest problem. Teraz jest trend taki, że im bardziej masz się z brwi, tym to jest fajniejsze. A masz w głowie jakieś takie swoje stare stylówki, jakieś charakterystyczne, takie, że po prostu sobie myślisz, gdzie ja wtedy byłam, kiedy ja się zdecydowałam na. Większość jakichś, wiesz, z, dzie z dzieciństwa Ja miałam swoją ulubioną flanelową koszulę Czarno-czerwoną I to też było wtedy mega cool Więc ja co czas nosiłam te koszulę Właśnie tych mega obcisłych dżinsów które miały jeszcze dziury na kolanach One były takie mega chamsko-niebieskie No to to uważam, że było tragiczne Miałam różowe roszy których do dzisiaj nie wiem, jak ja mogłam stwierdzić, że te buty są ładne. No, Wszystkie odcinki Rozmów od Serca znajdziecie na eska.pl oraz w podcastach w naszej nowej eskowej aplikacji na smartfony. Nagranie znajdziecie też na eskowym kanale na YouTube, a nowy odcinek Rozmów od Serca w każdą niedzielę po godzinie 16 tylko w Radiu Eska. Właśnie, że kolejnik. się nisko i zapraszam na magazyn. Na początek Kurnik pod Poznaniem, gdzie powstało Muzeum Dzieciństwa. A w nim lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski. Posłuchajcie. Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kurniku. My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Mhm. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł to jest takie trochę pytanie wytrychnie, ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną. No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu e, właśnie w. Kraju, bo za granicą takie muzea istnieją. I poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Muzeum of Childhood w Londynie, byłam w Muzeum of Childhood w Edynburgu. No i właśnie tak pomyślałam, że okej, okay, muzea zabawek w Polsce są, ale muzeum dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma. A przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria. I okej, okay, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką to też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? Co też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa. Jesteśmy w Kurniku. Czyje to jest e, dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, Poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda? To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo